Rozdział piąty. Sposób poświęcania wina na sakrament. Sposób poświęcania wina. Oto brali czarę i mówili. O Boże, wieczny Ojcze, prosimy Cię w imię Twego Syna, Jezusa Chrystusa, o pobłogosławienie i uświęcenie tego wina dla dusz wszystkich, którzy je piją, aby mogli uczynić to na pamiątkę przelanej za nich krwi Twego Syna, i świadczyć Ci o Boże, wieczny Ojcze, że zawsze o Nim pamiętają, aby mogli mieć z sobą Jego Ducha